Powrót. W lesie diamenci się rosa Poroszczą i mszą uroczyska Prosta jak świerki mknie szosa I bezmiar w nim puszcza piska Dzięcioł piętnastą wystukał Z blasków sieć pająk wyplata Na sosnach, świerkach i bukach Rozpachnił się świergot lata A my wracamy do domu Bo muszę, pędzę na ósmą W plecakach sza. Nic nikomu, czas przeszły, ledwo co usnął.